Mielenie Zezorem. Odcinek kolejny, Smoleńsk 2. Z blogerem i analitykiem Zezoro witamy wspólnie naszych słuchaczy. Wita się z Państwem Joanna Mieszkowiurkiewicz i mój rozmówca. paniejący się niziutko Zezoro. Dwa dni temu nagraliśmy wspólnie pierwszy odcinek um, pewnej analizy, podsumowania tego, co zdarzyło się dwa lata temu, prawie dwa lata temu, mianowicie 10 kwietnia roku 2010. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak, a zdarzenie to nazwa, wielu nazywa niesłusznie katastrofą smoleńską a Zastanawialiśmy się w poprzednim odcinku co się zdarzyło, gdzie, kiedy i w jaki sposób. Oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy, jedynie dotknęliśmy i na pewno do tego wrócimy. Ale obiecaliśmy naszym słuchaczom, że w dzisiejszym spotkaniu, podczas dzisiejszego spotkania będziemy zastanawiać się dlaczego. Dlaczego zostało wyeliminowane 96 lub 97 osób, z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, z prezydentem Kaczorowskim i z prezydentem być może INSPE Kurtyką. Czyli wyeliminowano nam trzech prezydentów i całą generalicję. Bo bez wojny. Dlaczego? Właściwie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak to mówi klasyk. Nie będę prosił o następne, bo nad tym się trzeba trochę zastanowić. Tragedia, która tu się rozegrała, to, to, to nie jest wydarzenie porównywalne z czymkolwiek znanym w historii. To jest tragedia bez precedensu. Nie tylko w dziejach tego kraju, nie tylko w dziejach tego kontynentu, ale w ogóle. Historia nie zna porównywalnego przypadku. Więc e, tego rodzaju zdarzenie można śmiało i należy nazwać tragedią narodową, e, a być może nawet, e, jakim użyć można to zdefiniować jako pierwszy akt wojny, która się być może rozpoczęła i być może jest toczona w sposób ukryty. Nie wiadomo, wojna ma wiele oblicz. Tak samo jak wojna, ja, otwarta, militarna, zbrojna jest przedłużeniem polityki, tego klasycznego pojęcia, tak samo przedłużenie polityki nie musi być koniecznie kontynuowane zbrojnych. Istnieją takie pojęcia jak wojna walutowa, którą mamy właśnie oczami, która jest odpryskiem kolejnej wojny ekonomicznej, czyli tak zwanego wielkiego kryzysu, którego od trzech lat jesteśmy świadkiem. To są wszystko procesy, które się rozgrywają w dłuższej perspektywie na naszych oczach. Jakoś tak dziwnie się składa, że Wielcy publicyści, badacze, ekonomiści i historycy nie dokonują żadnych podsumowań ani syntez wydarzeń bieżących pod tym kątem. Koncentrują się na szczegółach, na badaniu fizjonomii, poszczególnych kandydatów w wyborach, jakichś tam egzotycznych partii albo koterii. Natomiast nie mówią o wielkich zjawiskach globalnych, które się dzieją właśnie teraz. Są ekonomiczne, są przytrasowania polityczne mające miejsce w Unii Europejskiej, mające miejsce w skali globalnej, to znaczy równowagi między na przykład blokiem europejskim a Azją, między w ogóle blokiem militarnym natowskim a Azją jako taką, między rywalizacją między NATO a Rosją i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście jest ze sobą powiązane. Przypominasz sobie, że dosłownie kilka dni później przypomniał nam pan Andrzej Wajda, tuż przed uroczystościami na Wawelu, które miały się odbyć, powiedział wprost, to jest wojna. Zignorowaliśmy jego wypowiedź, ale w gruncie rzeczy miał on rację. Czy jest to wojna wypowiedziana 10 kwietnia naszemu społeczeństwu, czy jest to początek trzeciej wojny? Ja mam wrażenie, że on się odrobinę zagolopował i przejęzyczył, bo on ujawnił rąbka tajemnicy zupełnie nieświadomie, bo miał, on miał na myśli wojnę w sensie ścisłym, mimo chodziło o wojnę psychologiczną, te rywalizacje, która się odbywa między jakąś jakimś odłamem społeczeństwa, które jest prorosyjskie, a drugim odłamem społeczeństwa, które jest antyrosyjskie. Miał na myśli ten konkretny front wojny. Natomiast ludzie, którzy patrzą trochę szerzej, dostrzegli walor jego definicji, że faktycznie jest to wojna psychologiczna, w on definiuje jeden z frontów, a tych frontów jest więcej tej wojny. Być może właśnie byliśmy świadkami wojny psychologicznej, i być może to nie był zamach, jeżeli to był zamach. To nie był zamach na przykład na delegację prezydencką, ale być może to był zamach na nasze społeczeństwo. Jako element wojny psychologicznej, po to, żeby to społeczeństwo ujażnić złamać jego opór. To jest typowe działanie. Zastosowanie nadmiernej przemocy na każdym podbórku, podczas walki z łobuzami. Każde dziecko jest praktycznie dzisiaj tego świadkiem. Zdarzają się tego typu zdarzenia i następuje konfrontacja z łobuzem. No i są tylko dwa rozwiązania takiego konfliktu. Albo łobuz stosuje nadmierną siłę i wtedy demonstruje swoją przewagę. Wszyscy od tego momentu są podporządkowani. Albo jest sytuacja przeciwna. Łobu demonstruje swoją siłę, prawda? Kogoś tam pobije i napotyka opór. W tym momencie, jeżeli napotyka ten opór skutecznie, to jest odstraszony i więcej, przynajmniej w najbliższym okresie, nie próbuje opanować sytuacji, zmajoryzować na podbórku, czyli jakby poddać go własnej jurysdykcji. Tego typu zachowania, tego typu procesy odbywają się oczywiście między państwami także. Między grupami państw, z blokami. Na tym polega rywalizacja militarna. Między blokami militarnymi i na tym polega również rywalizacja militarna między Rosją na przykład a NATO. Trzeba by spojrzeć na, na, na, na ostatnich dekadach na zmianę na przykład strategii, doktryny wojennej bloków, które są przeciwstawne. Na przykład NATO zwaldziło w tym czasie, w tym okresie swoje definicje konfliktu ze Wschodem, a Rosja wręcz przeciwnie że w ostatnich latach podniosła definicję konfrontacji, jako głównego wroga, powróciła do definicji stalinowskiej wręcz. Czyli do tego, że w najbliższym otoczeniu nie ma właściwie państw nieprzyjaznych, natomiast ma mniejszych i większych rywali oraz jednego głównego rywala i wroga, którym jest NATO. Wroga. Podniesiono definicję rywalizacji, nie tylko do rywalizacji ekonomicznej, czy jakichś drobnych utarczek, na ocenę gazu i tym podobnych rzeczy, ale wręcz powrócono do definicji konfrontacyjnej. I to by było, działali świadome. To się wszystko dzieje pod egidą pana Putina, który jednocześnie wdraża swoją doktrynę obronną i ofensywną. To jest temat jego dysertacji pracy doktorskiej, gdzie opisał główny wektor obrony oraz ataku na Unię Europejską oraz NATO, przy wykorzystaniu zasobów, które są dostępne do w obfitości, czyli surowce elektroenergetyczne, ropa i gaz. On je wykorzystuje w sensie militarnym. Warto przeczytać na przykład jego definicję tej obrony strategicznej i wykorzystania strategicznego zasobów w celach ofensywnych. To jest u niego w tej pracy opisane. I to ma no, odzwierciedlenie w doktrynie obronnej rosyjskiej, a ta części obronnej, no to on obroni swojej terytorium w ten sposób, że uzależnia na przykład Unię Europejską od swoich źródeł energii. Natomiast w części ofensywnej są ogólnie opisane, są części, też części tajne, opisane sposoby działania, dalsze kontynuacje tego e, faktu, czyli wyciąganie konsekwencji przez to uzależnienie, wywieranie nacisku, korumpowanie, kupowanie przedsiębiorstw, korumpowanie rynków, po to, żeby móc na przykład je szantażować. W przypadku wojny jest zakręcenie kurka. Przecież to ćwiczyliśmy już kilkakrotnie, W czasie zimy z wielkim mróz, no i wtedy dostawy gazu są zamknięte. To jest wojna ekonomiczna. To jest jeden z przykładów. Natomiast jeżeli by to miało trwać dłużej, to ta wojna ekonomiczna może się faktycznie skończyć tak zwaną wojną gorącą, polegającą na tym, że, że, że my nie mamy czym palić. To jest czy jest prawdziwa wojna? Chyba nikt tego tak sobie dobrze nie uświadamia. W pierwszych reakcjach po 10 kwietnia przypominam sobie rozmowy moje z rozmaitymi osobami w Polsce, Wszyscy pytali, dlaczego? Przecież Kaczyński nie jest aż tak ważnym prezydentem, żeby posuwać się aż do takiego kroku. Dlaczego? Przecież jesteśmy w NATO i Rosja również stara się dobrze żyć z NATO, więc dlaczego usuwać naszych generałów i tak dalej. Tymczasem ty mówisz, Rosja jest przeciwnikiem NATO. Był też artykuł pewnej Rosjanki, parę dni później, po 10 kwietnia, która pisała w tym artykule, że nad Siewiernym unosi się zapach gazu łupkowego. Jak to wszystko połączyć? Jak to wszystko zrozumieć? Nie należy przede wszystkim przy analizie ulegać emocjom. To znaczy, jeżeli ja stwierdzam, że w strategii specjalnej rosyjskiej jest napisane, że NATO jest przeciwnikiem, to także istotnie jest. To jest informacja pozbawiona zabawienia emocjonalnego, to jest stwierdzenie faktu. Należy z tego faktu wyciągnąć wnioski. Doktryna militarna państwa jest odbiciem jego interesu, jego aspiracji, jego planu. Należy to brać poważnie. Dokumenty to nie są igraszki, dowcipy, opowiadano cioci na imieniach, tylko to są oficjalne dokumenty stanowiska poważnego państwa, które poważnie zamierza realizować interesy. I tak to się dzieje. Czyli jeżeli następuje zmiana strategii, a jest to faktem, no to ma to jakieś odbicie w praktyce i będzie miało dalsze konsekwencje. I należy do nich odpowiednio też zastosować własne koncepcje i własne działania po to, żeby nie znaleźć się, jak to mówią, z przysłowiową przy ręką w nocnym, bo tego rodzaju doświadczenia po prostu przeżywa wielokrotnie swojej historii. No warto z nich wyciągnąć wnioski. Jak powiada klasyk znowu, nauka z historii wypływa jedno. Nikt niczego z historii się nie uczy. Nie chciałbym być aż takim pesymistą, ale patrząc na naszych tak zwanych liderów, na nasze nieoparte wrażenie, może tak, klasyczne definicje z nauki historii. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, jak wyglądała mapa świata wtedy, 10 kwietnia. Dzisiaj wiadomo, co się dzieje tam na dole w Syrii, prawda? Wiemy o tych, o tych tysiącach wyładowywanych czołgów, dział i tak dalej, i tak dalej. Przygotowuje się właściwie wielka operacja wojenna. A jak to wyglądało rok temu? Jak wyglądała sytuacja Putina rok temu? Ponieważ w tym wszystkim bardzo ciekawe jest umiejscowienie Putina, ponieważ jeżeli tam na Sywiernym urządzono tego rodzaju cyrk, czarny cyrk, to w jakiś sposób musiało mu się to opłacać. Jeżeli jest ktoś, przystępuje do gry, jest wytrawnym graczem, to zapewne po pierwsze on oczekuje jakiejś wygranej partii, a po drugie, jeżeli jest bardzo zuchwały, to oczekuje nadzwyczajnej wygranej. Dyplomacja imperialna i procesy długofalowe zazwyczaj przebiegały w ten sposób, że imperia prowokują działania z zamierzonym efektem, a następnie prowadzą je w zupełnie nieoczekiwanym kierunku, tak, że ten sprowokowany jest już zupełnie bezradny i w efekcie takich rozgrywek nie tylko traci jakby cel pierwszoplanowy obrony, ale też cele wtórne. Długoplanowej i przegrywa całą dużą partię. I można przypuszczać, że w historii że Rosja tego rodzaju zagrywki robiła, zresztą inne imperia także tu się specjalizują. Prowadzą politykę na wielu poziomach równolegle z krótkim zakresem taktycznym i z dłuższym zakresem i z bardzo długim zakresem czyli politykę długofalową strategiczne, bo inaczej nie byłyby imperiali. I Rosja jest tego przykładem klasycznym. Oni prowadzą swoją politykę na wielu zakresach, możemy się kontemplować na tym tych krótkoterminowych jakichś tam rozgrywkach. gdzie oni na przykład oddają kilka pionów, praktycznie, a straci z pola widzenia w tym czasie ważniejsze rzeczy, które mają miejsce w tym samym momencie, w tym samym czasie równolegle strategiczne, gdzie tracimy na przykład szanse czy przewagi pokoleniowe. Może właśnie mamy do czynienia to jest, z takim działaniem. Mapa obecnie, znaczy to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, też w Europie, to są dynamiczne zmiany demograficzne oraz y, gospodarcze. To jest kryzys strefy euro niezaprzeczalny na no, powody demograficzne, czyli starzenie się społeczeństw, y, kryzys zadłużenia światowych, czyli czerpanie się możliwości wzrostu, którego nie wymuszona zmiana też geopolityki z tego pływająca. No i w efekcie tego są przetasowania również równowagi geopolityczne, czyli jest iskrzenie na linii Azja, czyli cały region Pacyfiku kontra reszta świata, ale jest też e, zmiana jakby gradacji czy siły jednobiegłego nowego świata do tej pory sterowanego przez Stany Zjednoczone, które miały przewagę na wszystkich polach w kierunku świata jakby wielomultipolarnego czy wielokremiarowego z, z większą siłą oddziaływania rynków i polityki azjatyckiej. czy ciężar świata się przysuwa w trakcie tych wydarzeń zasobności, czy wszystkich zasobów siły militarnej, przemysłowej, ale także intelektualnej w kierunku regionu Pacyfiku. To się odbywa w długim okresie. Niemniej no, imperia do takich wydarzeń muszą się odpowiednio długo przygotowywać, a później odpowiednio długo prowadzić działania e, obronne i, i też agresywne. Rosja jest największym państwem świata obecnie, w sensie terytorium. Zajmuje niewyobrażalnie wielkie tereny, których e, dzisiaj już nie jest w stanie praktycznie upilnować czy opanować. Część z tego terytorium daleki wschód syberyjski jest kolonizowany. W naturalny sposób przez, przez Chińczyków, w związku z tym, że u nich występuje ogromna dysproporcja w gęstości zaludnienia, niektóre regiony dalekiego wschodu są skolonizowane w naturalny sposób już obecnie. Czyli większość populacji, w niektórych miastach rosyjskich nominalnie dzisiaj już jest rasy żółtej. Ja nie mam nic przeciwko Chińczykom. I Rosjanie zapewne też nie jest, bo z nimi razem żyją i handlują. Ja nie rozumiem, jeżeli Rosja jest targana tyloma konfliktami, jeżeli się musi w tej chwili opowiedzieć po jakiej stronie, prawda? Tutaj mamy ten konflikt napędzany przez Izrael, mianowicie Stany Zjednoczone, Iran, to co robi Polska w tym momencie i po kiego grzyba, że tak powiem, potrzebuje ta Rosja w tym momencie taką maskirowkę na sywiernym. Ja tego nie rozumiem zupełnie. Bo do czego im to jest potrzebne? No i ja, ja nie wiem, czy, czy jest potrzebne im przedstawienie na, na lotnisku. Wiem natomiast, że położenie geopolityczne Polski nie zmieniło się od dekad i od stuleci. I ciągle występuje ten sam problem, że Warszawa jest na trasie, między Moskwą a Berlinem. Jeżeli by na przykład się okazało, że przyjaźń Angeli z Włodzimierza nabrała barw płomiennych, podobnie jak za czasów Katarzyny Wielkiej, to cóż bardziej naturalnego niż usunięcie granic po drodze. Płomienna przyjaźń moskiewsko-berlińska historycznie owocuje zawsze podziałem terytorium moskich. No ale już przedtem było podzielone. Przecież mówiło się, że do Wisły to są Niemcy, a od Wisły na wschód to Rosja. No nie do końca, bo coś, w się, sensie, że się mówiło, to jest jedno, a to, że na przykład zawarto taką połudną rozmowę i są ślady oficjalne po takim porozumieniu międzyrządowym, to jest drugie, bo takie porozumienie zostało podpisane i są jego ewidentne ślady. ale ja Nie chcę się wdawać w środku od co tam jest napisane konkretnie, metalicznie, ale coś takiego istnieje już formalnie. To znaczy, że te stref wpływów jałtańskie zostały doprecyzowane. Ja zwracam jeszcze uwagę na coś takiego jak eskalację żądań Władimira Putina, który kilkakrotnie w coraz ostrzejszych słowach oficjalnie w dokumentach i przemówieniach przypominał, że porządek jałtański obowiązuje nadal. On się nie godzi z tym, żeby przesuwano granice wpływów bezkarnie. To, że on wycofał wojska ileś tam rakiet z terytorium podbitego, to nie znaczy, że on się wycofał całkowicie. I to nie znaczy, że anulujemy w ten sposób traktat jałtański, przecież on nadal obowiązuje nie został, nie został wypowiedziany, on to powiedział i napisał w wielu dokumentach, także należy to traktować poważnie. Faktycznie układ jałtański obowiązuje. Jak się teraz patrzy na, na działania tzw. polskich urzędników, w sprawie tej największej tragedii historycznej, czy przynajmniej od katastrofy wojennej. No to może rzeczywiście udać wrażenie, że państwo polskie przestało istnieć. Nie, nie formalnie, ale praktycznie. Bo nic się zrobiło w tej najważniejszej sprawie. Nic. Wcale nic. Mamy granice, mamy jakieś sejmy, mamy jakieś dokumenty. No ale przecież niczym nie świadczą. nic nie wiem, Można zdjąć prezydenta i on znika. No i po dwóch latach nie wiadomo nawet gdzie i jak i dlaczego. Co się stało? proszę no wyznaczyć, Nawet to państwo w sensie praktycznym nie istnieje. No to warto spojrzeć, jakie były tego przyczyny wcześniejsze. No to mamy traktat jałtański ostatni, no jest napisane, że zwycięskie mocarstwo z Zmowów Sowiecki będzie władał aż do Berlina, no. a właściwie do Linii Odrób. No. no to on włada. Być może to właśnie jest realizacja tego traktatu. No jeżeli, um, przypomnimy sobie, że co działo się bezpośrednio po 10 kwietnia, jak szybko rozwali żołnierze, którzy, rosyjscy, którzy rzekomo um, brali udział w akcji ratowniczej, której na nich nie widział, dostali odznaczenia od wówczas pełniącego obowiązki prezydenta Komorowskiego. Jak przypomnimy sobie, że rozmaici politycy również dostali odznaczenia rosyjscy, jak powstały jak grzyby po deszczu rozmaite Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, etc., etc. Jak zbudowano pomnik w Osowie Armii Radzieckiej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie działania zdecydowanie pokazują, że znaleźliśmy się na powrót w strefie wpływów rosyjskich, bezwzględnie. No, te działania to są głównie działania w sferze symbolicznej. Myśmy nie znaleźli się z nienacka znowu w sferze wpływu, tylko ktoś nam przypomniał i myśmy w tej sfer w sferze wpływów zawsze w ostatnich dekadach pozostawali, myśmy tej sfery wpływu nigdy nie opuszczali. I to przypomnienie symboliczne było dosyć brutalne. No skoro nie wystarczyło Raz. No to ponawiano te gesty, W serii. Systematycznie. I się pojawiły odnowione wzorce. To jest o przyjaźni polsko-radzieckiej. To jest o przyjaźni polsko-rosyjskiej. Ci sami ludzie, te same instytucje, te same pieczątki, to samo umocowanie, te same zadania. No bardzo ładnie kwitnie przyjaźni. Nie należy się temu dziwić, no bo skoro traktat obowiązuje, no to jego skutki także. No zapomniałam tu jeszcze wspomnieć o tych słynnych stypendiach Gazpromu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i zapewne innych uniwersytetów. O tym się już teraz głośno nie mówi i tak dalej. Ale czy trzeba było robić to takim kosztem, żeby zrobić tego rodzaju historię, myślę o 10 kwietnia, tego, takim kosztem, żeby wyeliminować aż 96 bardzo ważnych osób ze z, z społeczeństwa. Właściwie utrącono praktycznie prawe skrzydło w Polsce. Jakie ono było, takie było, ale było. Nie można tego odbudować tak szybko. prawda? Nie przeszkadzało to przecież aż tak bardzo wpływom Rosji w Polsce. Ja może przypomnę bardzo ważne zmiany w akcentach międzynarodowych. Mówicie przecież po tym wydarzeniu kanclerz Niemiec wystąpił z oficjalną propozycją przyjęcia Rosji do NATO. To nie jest żart. To, to nie są mrzonki jakichś niewydarzonych blogerów. To jest oficjalne stanowisko zaprezentowane na Radzie NATO. Niemcy chcą oficjalnie, oczywiście nie dzisiaj, ale w perspektywie chcemy się przyjadzić, bo to zapewni nam bezpieczeństwo na całym kontynencie. Chcemy wprowadzić Niemcy, Rosję do NATO. Żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, żeby taki był globalny system pracy. Na razie jeszcze nie włączamy Rosji do Unii Europejskiej Gospodarczej, no ale jeżeli oni się z nami zintegrują w systemie bezpieczeństwa, to pewnie też się zintegrują z NATO i zrealizujemy wtedy dalekosiężną ideę wałdajską. Może warto poszukać takiego hasła. Klub A Kto jest tym członkiem, kto tam występuje, kto tam przemawia i tak dalej. Jeszcze raz powtórz? Jeszcze raz? Wałdajski. Klub Wałdajski? Wałdajski. Od Wałdaju. Wałdajski. Klub Wałdajski. Mhm. Czemu to służy i dlaczego tak mówić? W skrócie można powiedzieć, że jest to idea kontynentalnego zjednoczenia Europy. To znaczy, od Portugalii, od Lizbony, od wybrzeża Atlantyku, aż po Ural. Tak jak jest narysowany w Atlasie kontynent europejski, ma być jeden Gospodarczo i militarnie. To jest IDFX. Właśnie Berlina. Od wielu dziesięcioleci. I Moskwy. Jak oni się doskonale uzupełniają. Niemcy mają taką wspaniałą organizację. Taką technikę, okazuje się, że mają. Właściwie wszystkie pieniądze Europy obecnie są bankierem upadającej Europy, A Rosja ma nieprzybrane zasoby terytorialne siórowców naturalnych. No jakby, że tak połączyć. To będzie raj na ziemi. Prawda? No, a po drodze jest taka niepokorna jakaś głupia Warszawa z jakimiś dziwnymi ludźmi. To jest kraj taki, jak Pani Tusk w swojej pracy historycznej napisał. To jest jakiś temat niechciany. To, są, to jest jakaś taka porażka, jak coś dziwni ludzie przypadkowo. Można ją przecież zunifikować z Europą, dokładnie. Będziemy wszyscy w jednym domu. Ten dom będzie taki duży. Od Atlantyku aż po Urał. Jak to słyszę, to widzę taki wielki przeciąg po tej równinie, biegnący. Straszny przeciąg na tej polskiej równinie jest. Ostatni. To się nazywa chyba przeciąg historii. No to wszystko mi też nadal nie tłumaczy tego, że trzeba było w gwałtowny sposób zniknąć 96 osób z prezydentem na czele. No, nie jestem jeszcze całkiem przekonany. Więc, taką akcję, żeby coś takiego zrobić, to nad tym musiało pracować wiele osób i to co najmniej dwa lata, tak realnie patrząc, znając pracowitość i zaangażowanie rozmaitych służb obcych i własnych. Um, mimo wszystko e, cisza po tym i zadowolenie właściwie w Niemczech tłumaczyłoby też to, co ty mówisz. Ja sama byłam na przykład na, e, uczestniczyłam w nabożeństwie e, zorganizowanym tutaj przez Kościół Katolicki w Berlinie, w nabożeństwie w katedrze, w którym, w którym uczestniczył również pan ambasador i uczestniczyli przedstawiciele, niewielu ich było notabene, rozmaitych ambasad, nieżyjący już kardynał Stierżyński, który był tutaj głową Kościoła Katolickiego, wyraził swoje zadowolenie na temat stosunków obecnych po tejże tragedii między Polską a Rosją. I muszę powiedzieć, że było mi bardzo przykro, kiedy to usłyszałam w trakcie tej właśnie mszy, mszy pożegnalnej za dusze ofiar. 10 kwietnia. Otóż rzeczywiście w, w tych homiliach, które tam były wypowiadane, powtarzał się wciąż ten sam element, który był obecny w całej prasie niemieckiej i w prasie, i w mediach polskich, mianowicie o ponownym nawiązaniu przyjacielskich stosunków między Polską a Rosją. I że jest to nowy rozdział w, w Europie, nowa przyszłość, nowa jasna przyszłość. Było to straszne. To było takie zadaniowane, to było wyraźnie e, oczywiste, że e, tego rodzaju teksty nie, nie spadają z nieba wszystkim takie same na stół, na biurko, tylko e, przychodzą jakieś dyrektywy e, i tego rodzaju teksty się wygłasza, gdzie tylko się da. Akurat zdarzyło się, że było to wtedy i tam także. E, I jak mówię, nie mogłam e, pohamować swojego uczucia przykrości, właściwie chciało mi się ten kościół w tym momencie opuścić. Ale to jest właśnie wyraz tego, co tutaj odbierano w Niemczech i co odbiera się też w innych krajach. I takie przechodzenie gładkie nad tym do porządku dziennego, to też jest straszne. Pamiętasz przecież, to było też zastanawiające, że z powodu rzekomych oparów pyłu wulkanicznego nad Islandią nie mogli przyjechać na uroczystości na Wawelu nie mogły przyjechać głowy wielu państw. To też było symptomatyczne. Tacy nieważni jesteśmy w tym wszystkim. Czy o co tutaj chodzi? No znak, to był znak dyplomatyczny bardzo mocny, że ten pogrzeb nie ma żadnego znaczenia. To, że Zakaświli na przykład przyleciał, no to jest dowód na to, że technicznych problemów przeszkód nie ma. Może jakiś tam wulkan o nazwie nie, nie dający się wypowiedzieć, po okrejnej w jakiś tam, to nie jest przeszkoda, żeby nie przylecieć, tak? Bo on tego dokonał i był żywy. Więc była to wymówka, prawda? Człówka świata się nie stawiła na tym pogrzebie. Są tylko dwa możliwe wytłumaczenia. Mianowicie, pierwsza jest taka, że ten pogrzeb był, opotestowany przez nich. Znaczy nie chcieli się pojawić, nie chcieli w tym uczestniczyć w tym akcie, zostawili w ramach protestu w Polskę samo. my się od tego odżegnujemy, zostaniecie sami musicie sami sobie radzić jak macie wojnę to musicie sami ją rozegrać albo jest długie, drugie wytłumaczenie alternatywne my nie przyjeżdżamy na ten pogrzeb Dlaczego? no bo w tej imprezie nie uczestniczymy w tym przedstawieniu. Trzeciego wytłumaczenia, takiego, że um, och, bali się przyjechać, bo przecież Włodzimierz Putin mógł ich zbombardować Wawelu, i mogła być Czwarta Wojna światowa. No, tak, ta akurat nie wierzę, bo można ich zbombardować w każdej innej, dowolnej chwili. To, że są zebrani w jakimś tam punkcie na jakiejś oficjalnej uroczystości, ale tego nie ułatwi. Więc. Um, Trzecie wytłumaczenie jako idiotyczne odrzucenie. Pozostają tylko dwa pierwsze. Które z nich jest prawidłowe? No, należy gruntownie zbadać wszystkich ślady, co się naprawdę stało. Jedno z tych dwóch. Albo to była jedna wielka farsa, którą wiedzący tego świata zbojkotowali, bo nie mają potem informację, co naprawdę się wydarzyło. A wiemy z całkowitą dzisiaj pewnością po dwóch latach, że nie zdarzyło się to, o czym tak uporczywie mówiono, no bo po dwóch latach nic nie wiemy nadal, więc na pewno się nie się to, o czym mówiono, bo to, jeżeli by to miało miejsce, to dawno by to zostało udowodnione. Prawda? Kwestia analizy. Wydarzyło się coś poważnego. Wydarzyło się coś, co będzie miało na następne pokolenia. No właśnie, przypomnijmy, Istnieją w kryminalistyce zasady określone, tak zwane 7 złotych pytań. Mianowicie, co się zdarzyło i tutaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie wiemy, co się zdarzyło tak naprawdę. Wiemy, co nam się daje do wierzenia, co się miało zdarzyć i to zarówno główne media w Polsce i na świecie, jak i tak zwane opozycyjne. Ja w ogóle nie wierzę, że jest istnieje w Polsce jakakolwiek opozycja, No, ale na przykład i Gazeta Polska, i nawet nasz Dziennik, wszyscy są zabetonowani na tym cywiernym. Właśnie, druga, druga zasada, gdzie się zdarzyło? Drugie pytanie, gdzie to się zdarzyło? Też nie wiemy, gdzie się naprawdę zdarzyło. Daje nam się do wierzenia, że zdarzyło się na cywiernym. Kiedy się zdarzyło? Też nie znamy dokładnie czasu, w jaki sposób zginęli ci ludzie, w jaki sposób zginęły te ofiary tejże tragedii. Też nie wiemy, prawda, bo były zupełnie różne, zupełnie różne informacje. Jedni wyglądali strasznie, innych podobno w ogóle nie było, inni wyglądali jakby spali i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie są rozwiązane te wszystkie właściwie dotychczasowe pytania za pomocą z jakiego powodu zginęli? W jaki sposób? Z jakiego powodu? Za pomocą czego? Też nie wiemy. No i tutaj dzisiaj usiłujemy porozmawiać na temat odpowiedzieć na słowo dlaczego. Też nie, na pytanie, odpowiedzieć na pytanie dlaczego też tego nie wiemy. I kto to zrobił? Tutaj się możemy domyślać. Właśnie ci, którym się to opłacało. A opłacało się i w Polsce bardzo wielu, ponieważ nastąpił prakty praktycznie zamach stanu, przejęcie władzy. No i jak sam tutaj tu pokazywałeś, Putin, który wziął sobie na barki ten, to przedstawienie, tę całą maskirowkę, miał w tym również swój bardzo wymierny cel. Największy kontrakt gazowy w historii świata, odbywający, który podpisał rzekomo pan premier Pawlak. 100 miliardów dolarów. No to ładna kwota jest. Tuż po tym wydarzeniu. Tak, dokładnie. Wcześniej parafowana umowa została yy, I wstępnej draft zaakceptowany przez rządu kraj została podpisana ostatecznie, czyli weszła w życie. No, wtedy był przecież, była przecież walka nawet z Brukselą, która protestowała przeciwko temu kontraktowi. Tak no, jest. Obrońcą, obrońcą uczciwych warunków umowy, która miała wiele nierozwolonych klauzul w swoich zapisach, a Polski była Bruksela. To dziwne. Nie Polacy bronili swoich interesów, tylko Bruksela stwierdziła, że przecież ten kontakt jest narusza zwyczaje antykonkurencyjne. Tam są klauzule, które zmuszają do doświadczeń niesymetrycznych są nieuzasadnione. Tylko się, że Polska chętnie taki kontakt podpisała i nie go realizować i nawet sprzeciw Brukseli został przełamany, chociaż tam zmianami na szczęście, bo te warunki zostały złagodzone. Czyli pierwszy pierwszy kontrakt został zawarty z rażącym naruszeniem polskich interesów. I to nie jest moje zdanie, tylko jest, to, to jest zdanie specjalistów z Komisji Europejskiej. I dlatego ten kontrakt został zmieniony. Niewiele, ale został zmieniony. Porendalne warunki cenowe, to znaczy cena za metr sześcienny jest najwyższa w Europie. pomimo mimo tego, że ma najbliżej do, do rzysza Putina, choć najdrożej. I gwarantowane odbieranie bardzo wielkich dostaw, to znaczy nieważne, czy będziemy ten gaz konsumować, czy, czy nie. Musimy za te dostawy płacić, a nie możemy ich podsprzedawać, czyli reeksportować. Możemy ich najwyżej nie odbierać, jeżeli ich nie skonsumujemy. <głos> no to powiem szczerze, że o takim kontrakcie w handlu zagranicznym jeszcze nie słyszałem. Na pewno nie na kwotę miliardów. Z całą na kwoty 100 miliardów, bo takiego kontraktu w gazie jeszcze nie było. No ja tutaj muszę troszeczkę z przekąsem stwierdzić, że nie czytałam w polskiej prasie żadnych analitycznych artykułów na temat tego kontraktu. Być może były takie, ja ich nie dostrzegłam, chociaż staram się śledzić tego rodzaju publikacje dosyć skrupulatnie. W każdym razie tuż po, tej, tuż po tej tragedii bardzo wiele mówiło się, że przyczyną dla której niewygodny był bardzo prezydent był tak zwany aneks do raportu w sprawie WSI. Czy jest to możliwe, że Służby nasze określone, pewne, albo też były służby, miały tak długie ręce i takie możliwości, żeby z powodu aneksu zabierać się za tego rodzaju zadanie, w cudzysłowie zadanie oczywiście, mówię to sarkastycznie. My, tego aneksu, my tego widzieliśmy, tak? No, to jest legenda, ten aneks. Nie wiemy, co w nim jest. Jeżeli istniał, to nie wiemy, co w nim było zawarte. Na pewno, jeżeli faktycznie jego się z taka, jakiej mówiono, to był niebezpieczny na pewnych środowisk, bo ich czystki, ich ilustracje nie przeprowadzono. Więc zmiany na pewnych środowiskach nie nieuniknione. I jest to prawdopodobne, że mogła nastąpić taka kontrakcja, znaczy obronna, natomiast nie, nie znając szczegółów, trudno się wypowiedzieć na ten temat, czy to się opłacało, czy nie opłacało. No, to zależy od tego, co w tym aneksie było. To, co zostało na przykład do tej pory opublikowane, ten cały szumnie nazwany raport. Jak się spojrzy w szczegóły, to on jest bardzo wartościowy. Tak? On pokazuje różne patologiczne powiązania, które przez całą dekadę lat 90. funkcjonowały znakomicie. Były podłożem ogromnych fortun, ale patrząc na personalia, kto faktycznie w wyniku tych badań ucierpiał, to już jesteśmy niestety skazani na domysły, bo ja nie znajduję takich osób. Były jakieś komisje śledcze, tam, były jakieś badania, ale w tym momencie, jak one dochodziły do istoty sprawy, to no, się okazało, że prokurator, który prowadzi te badania, zniknął albo wyjechał, albo został pozbawiony tej sprawy. Jeden z tych czołowych badaczy yy, prowadził sprawę na przykład yy, mafii paliwowej trzykrotnie, i trzykrotnie został skutecznie od tej sprawy odsuwany mm. przy pomocy różnych kruczków. Więc jak można powiedzieć o. o, o skutecznym raporcie, czy jego aneksie, czy aneksie do aneksu. W każdym so... razie te legendy tego aneksu, um, ta legenda aneksu wyniosła mm, w pewien poważny sposób, e, że tak powiem, wartość akcyjną pana ministra Macierewicza, ale e, sam prezydent Kaczyński w autoryzowanym wywiadzie we wprost mówił, że aneks z miejscami jest bardzo interesujący, ale zbyt wiele jest tam fragmentów, w których fakty zastąpiono interpretacjami Wnioski są wyciągane także tam, gdzie nie ma do tego wystarczających podstaw. Czyli właściwie zostaliśmy z tą legendą aneksu, którego nikt nie zna, a który miał być bombą, która miała rozbić stare układy. No, stare układy nie tylko, że nie zostały rozbite, ale zbiły się jakby na nowo. Oczywiście Podjęliśmy dzisiaj próbę przeanalizowania troszeczkę sytuacji 10 kwietnia i potem. i Tematu nie wyczerpaliśmy, być może do niego wrócimy. Ja bym proponowała, żebyśmy tutaj teraz zakończyli, a zajęli się w następnym odcinku, w następnym naszym spotkaniu kolejnymi punktami tych, tych, tej zasady siedmiu złotych pytań, mianowicie w jaki sposób i za pomocą czego zostali uśmierceni lub też zniknięci nasi delegaci do Katynia ponieważ bardzo dużo jest tutaj szczegółów, które nie są właściwie znane ogółowi, a my nie tylko, że przez ostatnie dwa lata intensywnie, mówię tutaj o Tobie przede wszystkim, uczestniczyliśmy w tych poszukiwaniach. Część tych poszukiwań znalazła się w książce naszego drogiego kolegi Free Your Mind, czyli Fyma. Książka nosi tytuł Czerwona strona Księżyca, i jako PDF jest do znalezienia bardzo łatwo do wygooglania w internecie, ponieważ jest to książka interaktywna z wieloma linkami. Czytałeś ją? Może dwa słowa na jej temat? Jakie są Twoje wrażenia? Mądrzejsi ode mnie piszą recenzję. Właśnie <śm> i trwają dyskusje i, i połojanki na ten temat. Kto jest mądry, a kto jest niemądry i dlaczego. A pan atakuje rodziny, a jak tak można a tak na świętości nie możemy i dopuścić i tak dalej. Ogromne zabęcie. No Jestem zdziwiony, nie będę robił reklamy kolejnemu autorytetowi, zdziwiony jestem przychylnym przyjęciem, bo faktycznie publikacja jest kontrowersyjna o tyle, że burzy, no burzy mieć, który jest pracowicie zbudowany przez dwa lata, Trzeba odwagi intelektualnej, żeby przyznać się do tego, że padło się ofiarą, aparatu propagandowego. To jest chyba najważniejszy element procesu badawczego, czyli przyznanie się do własnej omylności, do własnej ułomności, do ulegania stereotypom i do popełnienia błędu przekonania propagandy. Jak się spytać kogoś, czy kupujesz ten proszek ze względu na reklamę, nie, nie, ja nie czytam, ja nie słucham, ja nie oglądam reklam, ja się, kieruję się wyłącznie własną wiedzą inteligencją. Kupuję ten proszek, ponieważ on jest najlepszy. No i tu akurat słyszymy cytat z reklamy w telewizji. Ten proszek jest najlepszy. No właśnie, mimo tego, że reklama podobnie nie działa, to jednak ktoś za nim płaci ogromne sumy. Około 10% budżetu. No dobrze, ale teraz wróćmy znowu tutaj do naszej dyskusji, ponieważ ona jest ważniejsza od proszku do prania i reklam, chociaż oczywiście rozumiem te paralele. Bardzo wiele głosów gorzkich znaleźć można na przykład u mnie na blogu, czy u Fyma, czy gdzie indziej. Ja chciałam zacytować tutaj jeden głos. Z 23 lutego wpisał się ktoś tutaj, Dariusz R. Ja jako Polak czuję się całkowicie upokorzony wszystkim, co się wydarzyło, począwszy od 10 kwietnia 2010 roku. Czyli widzisz, nawiązuje on tutaj do tego, co powiedziałeś na wstępie, mianowicie do tej wojny wypowiedzianej społeczeństwu. Nie tylko draństwem rządu, ale też nieudolnością opozycji, głównie PiSu, bo dali się rozegrać jak małe dzieci i pozwolili po tym wszystkim trwać tej bandzie przy władzy. Postępowanie rządu jest skandaliczne, uwłacza wszelkim normom i stoi w zupełnej sprzeczności z wszelkimi procedurami, jakie stosuje się przy wyjaśnianiu katastrof lotniczych. Tylko, że większość Polaków to akceptuje, nie widzi w tym nic drożnego. Ja patrzę z wielkim pesymizmem w przyszłość, bo widzę ludzi dokoła, ich poglądy, stosunek do Smoleńska. Zasugerować im że, 10, że, przepraszam, zasugerować im, że 10 kwietnia to był zamach, to patrzą na ciebie jak na skończonego wariata. No tak, no już wiele tego rodzaju okresie usłyszeliśmy o sobie, również, że jesteśmy oszołomy, wariaci, agenci, etc., ale tematu nie wyczerpiemy. Podobnie zresztą jak. Nawiązywaliśmy do tego w poprzedniej naszej rozmowie, jak Amerykanie zgłębiają już od ponad 10 lat wypadki z 11 września, więc i my będziemy mieli co robić przez następne 8. Za kilka dni wrócimy jeszcze do tego tematu, tymczasem chyba pożegnamy się z Państwem. Żegna się z Państwem Zezoro i Joanna Nieszkowilkiewicz. Do następnego razu.